Witam w DB 100%, w podcaście, w którego nazwie literki DB połocą z serii Dragon Ball 100%, no to wiadomo, coś na całego, więc nazwa mówi sama za siebie, chyba nie trzeba dodatkowo objaśniać, jeśli by ktoś nawet tutaj trafił przypadkiem. Zapraszam. Witajcie, dawno się nie słyszeliśmy w takiej formie, to chyba trzecie podejście z eksperymentowaniem taką serią podcastów, które są w 100% podcastami, czyli tutaj powinniśmy omówić tematy takie jak zakończenie serii Dragon Ball Super, no i już mówiąc o samej serii można mówić oczywiście z pół godziny, kiedy ma się zaległości kilkumiesięczne, kiedy ja ostatnio nagrywałem to w marcu się skończył Dragon Ball Super, czyli wiecie maj, więc no stosunkowo tak niedawno jak na moje standardy, więc to taka świeża informacja, Dragon Ball się skończył super, właściwie może się nie skończył. Kto wie? Zakończenie było takie no, otwarte dość mocno, a nawet słabo emocjonalne, jeśli chodzi o napisy końcowe. No, takie po prostu dało się wyczuć, co tutaj dużo mówić i owijać w bawełnę, że na tym się nie skończę. I chyba też kinówka nie będzie ostatecznym tutaj domknięciem pewnych wątków, co do których by ktoś mógł odczuwać jakiś niedosyt. Jakiś czas temu przed tutaj zasiądzięciem, przed mikrofonem, odświeżyłem sobie chyba z 10 odcinków serii Super, aby przypomnieć sobie i odświeżyć to co tam było i muszę powiedzieć, że im oczywiście bliżej końca tym animacja, jakoś rysunków oczywiście wszystko wzrastało, oczywiście budżet każdy rozsądny człowiek, który planuje no to przeznacza na końcówkę, na końcowe te epizody no i widać tutaj, że budżet był większy w dwóch, trzech szczególnie ostatnich odcinkach sporo rzeczy mi się podobało Kilka, tak jak potem z dystansu na to spojrzałem, no nie za bardzo przypadła mi do gustu, jedna z takich kwestii, które były podejmowane, ale wtedy, kiedy to ostatnio coś tam nagrywałem, chyba niekoniecznie był to 100% Dragon Ballowy podcast, tylko jakiś tam inny filmik, short, krótki, była kwestia już na moment przed tym aż tożsamość Jirena zostanie nam tutaj przedstawiona, jakaś biografia, jakieś fakty z przeszłości zostaną nam podane. Czekaliśmy na to, ja czekałem czy się rozczarowałem, taki tutaj origin story słysząc, trochę tak, spójrzmy na to poważnie czy coś oryginalnego jest w tym Jirenie. Raczej nie, nawet trochę słabo wypadły na tle Wegety, no bo nawet takie memy swego czasu krążyły, gdzie tak, niby wszyscy się skupiają na tym Jirenie, destruktor z jego uniwersum no, opowiada, że niby taka wzruszająca historia, no tak, no ale przecież taki Son Goku czy Vegeta nie stracił tylko członków swojej rodziny czy wioski, ale całą planetę i ogólnie... Dużo ciężej oni mieli, aż takie uzasadnienie tego, że tak zatwardziałym wojownikiem stał się Jiren, no trochę to słabo. Jakieś backstory, nie wiem, może jeszcze jego gatunku mogli tutaj dodać, no bo nic aż tak e, nie daje tego obrazu pełnego, dlaczego on jest aż taki silny, że Goku, Freeza, no wszyscy inni najsilniejsi z siódmego czy z innych uniwersów, no nie mają z nim szans. Jakieś takie większe... Szczegóły, a nie takie wyciągnięte z rękawa wytłumaczenie jak w One Punch Manie, że robił tyle pompek albo jeszcze czegoś i no, jest OP bardzo mocno. W moim odczuciu wszystko inne było tam znacznie ciekawsze, oprócz Girena, który był final bossem tego wszystkiego, wątki Freezy, które się gdzieś tam pojawiły, na samego końca wielka niespodzianka, no kooperacja C-17, Frizy, Goku. Bardzo ciekawie to się oglądało. Do tej pory można oczywiście różne skróty tej walki oglądać i w ciągle replay wciskać, czy to na YouTubach, czy na innych Facebookach, czy gdziekolwiek. Oni to teraz mi wrzucają jako klipy. No to widać, że była napracowana ta końcówka dość mocno. Po drodze mieliśmy jeszcze taką sytuację, że Vegeta na przykład otrzymywał tą nową formę SSJ Shinka, czy jak to się tam zwało, ta ewolucja, czy modyfikacja raczej formy Blue, to co on otrzymał, aby walczyć z Toppo, aby coś miał w Zanadżu w porównaniu z Goku, który ciągle coś nowego otrzymuje, tutaj dali Wegecie coś takiego bez no, konkretnego backstory, no po prostu jak w przypadku jego syna, tak i tutaj otrzymał coś tak, no, z kapelusza. Więc Dragon Ball zdecydowanie tutaj super, gdy będzie kontynuowany, powinien rozwinąć te kwestie, dlaczego ktoś coś dostaje, a nie bo po prostu bo tak. Niby tutaj ten aspekt emocjonalny był bardzo podkreślany i powiem, że... Gdy Vegeta dostawał tego power-upa, na moich emocjach to oczywiście zagrało. Bardziej niż na przykład backstory Jirena, czy inne jakieś tam ckliwe gadki. Z reguły tam nie lubię tego, co mówił do tej pory w swoich tyradach Vegeta. O tej swojej dumie i tak dalej. Tutaj lepiej mi to wyszło, bo podciągnęli to pod rodzinę. Niby już w Busadze gdzieś to tam było. Ale tutaj mi to fajnie wyszło. Emocji w moim odczuciu... Nadawało temu znacznie więcej to, że mówił o Bulmie, o córce swojej też i o tranksie, o całej rodzinie, no, były emocje, moim zdaniem jeszcze bardziej podsycone te sceny, przez to, że Tsuru, Seju, od Bulmy zmarła i zupełnie inaczej się oglądało, no słysząc jej głos gdzieś tam w tle, czy raczej w głowie Wegety i mając świadomość, że aktorka, która przez kilkadziesiąt lat odgrywała tę postać zmarła... Zupełnie inaczej się w tego wtedy słuchało. Właśnie, Hiromitsuru zmarła, kiedy ostatnio był stuprocentowy podcast o Dragon Ballu, to było gdzieś tak świeżo w miarę po jej śmierci. Teraz już jest nowa aktorka głosowa, obsadzona w jej roli, więc jeśli będą wychodziły gry, już nawet jakaś reklama wyszła z nią, jest to ta sama seju, której imienia sobie nie zapisałem, ale którą ja, jak i wiele osób, może kojarzyć, głównie z anime takiego jak... Czarodziejka z Księżyca, Sailor Mercury, tak, to ta sama osoba, również błękitne niebieskie włosy, w jakiś tam sposób to pasuje, mam nadzieję, że w kinówce usłyszymy jak ona się tak konkretnie sprawuje w tej roli, no bo wiadomo reklama, no to nie jest to aż tak wielkie pole do popisu, tym bardziej jakichś tam środków czyszczących typu odpowiedniki do mestosa, czy czegoś do mycia podłóg... Czy kabiny prysznicowej, no to musimy chyba jednak na coś więcej poczekać, aby w pełni ocenić ten performance. W外面, ale w? Ale w jest Co to nie ma? Nie Demo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie Fajna! Nie ma, nie ma kore to kore. Zobaczymy. No ale na pewno w postaci wegety tutaj ta relacja z rodziną dobrze się sprawdziła. I dodatkowo, jeśli ktoś za kulisowe śledzi sytuacje, całe perpetję i różne koleje losów y, aktorów, tym bardziej emocjonalnie może to odebrać. Manipulowanie antagonistami takimi jak Freeza wyszło fajnie, bo człowiek cały czas nie wiedział już tutaj się po nim spodziewać i do tej pory tego nie wiemy i po napisach końcowych mamy scenę, że on jest znowu w akcji może nadużywana ta postać, a jednocześnie nie dalej nie wiadomo co on swoim ponownym zaistnieniem może tutaj osiągnąć jakie niebezpieczeństwo sprowadzić, a jaka może być jeszcze kto wie, być może kooperacja pomiędzy Goku a Frizzą Szczególnie w tej kinówce, która nadchodzi, do której przejdziemy za chwilę. Zakończenie oczywiście nie było zaskakujące, aczkolwiek oczywiście prognoza typu, że Freezer zostanie do końca się nie sprawdziła. Został C-17, kiedy ostatnio się snuło tutaj jakieś przypuszczenia. Nikt nie myślał, że on dotrwa do końca. Dotrwał, też w miarę ciekawy był zwrot akcji z nim, gdy się wyczołgał spod tych kamieni, a już go miał nie być, bo autodestrukcja, gdzie wszyscy myśleli, że on w eksplozji zginął i że go nie ma, ale tutaj jednak taki zwrot. I trudno mi to tak podsumować, ponieważ no nie czuję, aby to był koniec. Jak już mówiłem to na wstępie, tak i teraz, że na pewno będą kolejne sezony. Nie wiem, czy seria utrzyma nadal tę nazwę, czyli Dragon Ball Super, czy jeszcze się w coś innego przepoczwarzy, ale jednak jest mocne poczucie tego, że tutaj to nie jest koniec. W każdej serii w miarę emocjonalne było to zakończenie, tutaj niby w jakimś tam stopniu też, chociaż widać, że pośpieszone, bo większość scen to są jakieś um, rysunki na tle napisów końcowych, czyli widać, że ktoś się tutaj śpieszył i jeden odcinek plus by się przydał, aby wszystko to zmieścić, no ale mamy coś takiego, w takiej formie. Przyszłością natomiast jest skinówka, w której się sprawdzi chyba na 90% to co ja kiedyś przypuszczałem. Zmienił się design postaci, jedni są z tego powodu zadowoleni, innym to trochę przeszkadza. Jakie jest moje zdanie na temat nowej kreski, która... Jednocześnie nawiązuje do takiego Turjamy z przełomu powiedzmy 89, 90, 91 Do tego stylu jak on to wtedy, tego Dragon Ball'a rysował no Na pewno trzeba stwierdzić to, że wielce z tego faktu takich zmian designowych Są ucieszeni animatorzy, poprzednie modele były zbyt szczegółowe i kanciaste i ponoć im się trudno to przenosiło do swojej pracy i odzorowanie na podstawie modelów starszych było trudne aczkolwiek w Dragon Ball Heroes dalej będą stare projekty, do których przywykliśmy w kinówce będą nowe i może już dalej wszystko będzie się opierało na nowym designie, nie wiem do Heroesów zaraz tutaj przejdziemy, jeszcze myśląc i pozostając przy kinówce, na razie krótki Trailer, chociaż nawet tym to trudno nazwać, wyszedł, gdzie w jakimś tam stopniu mamy poczucie, co to będzie. Zapewne w ciekawostkach tematy podejmowane o Rasie Saiyan, o tym, kim jest też Freezer. Mam takie mocne przeczucie, że już nie będziemy żyli w nieświadomości co do wielu kwestii, które cały czas były no, w sferze teorii, niedopowiedzeń, jakichś filerów, które... Raz są takie, raz są inne, że tutaj będzie jakiś konkret i w końcu uda się zweryfikować to i owo. Natomiast pojawi się Super Dragon Ball Heroes, czyli anime promocyjne do misji, które wychodzą w tej grze automatowej, a jednocześnie karcianej, która nie jest znana na zachodnim rynku, a jest znana. znana. Z tego, że wypuszcza co jakiś czas promocyjne wideo, gdzie mamy na przykład Gohana SSJ4. I różne inne wariacje, fan w serwis pełną gębą, jednak sama gra nigdy nie dotarła. Animacje z niej owszem i tym razem również będzie promocyjna animacja, jednak będzie miała bardziej fabularny charakter i coś w formie ala odcinków. Nie wiemy, czy to będzie kilka odcinków takich kilkunastu minutowych, czy kilka shortów będzie wyrzucane co jakiś czas do sieci. Nie mam pojęcia czy będzie kilkanaście minut trwał czy pięć minut, yy, pojedynczy każdy odcinek, ile ich tam będzie, w tej chwili kiedy jeszcze to nagrywam nie wiem, no, ale jest to anime promocyjne, nie spodziewajmy się zbyt wiele chociaż kto wie, może na podstawie tego zaczną powstawać spin-offy takie z prawdziwego zdarzenia i może i tutaj są takie to próby jak wcześniej w przypadku Dragon Ball Super, że wypuścili jedną kinówkę, hmm, nie spodziewaliśmy się aż takiego pozytywnego odbioru, potem kolejną, no to wchodzimy teraz z nowym serialem animowanym, tak i tutaj podejście takie, zobaczymy jak się to przyjmie, jeśli będą spore oczekiwania to może powstaną kolejne spin-offy, w serii Dragon Ball, ale tym bardziej no, z prawdziwego zdarzenia, które będą opowiadały o tym, czy o innym bohaterze. No, na mangowej półce już się pojawia historia o Yamszy, no, Dragon Ball Heroes też ma swoją mangę, jest dużo takich spin-offów i będzie pewnie coraz więcej, więc i może w animowanej formie też e, tego nie zabraknie. Fabularnie, tak w największym oczywiście zarysie, to historia o Trunksie z przyszłości Maj. Połączonych ze sobą planetach Pojawia się gdzieś w tle Kuler i w ogóle nie mam pojęcia Co się dzieje, ponieważ nie znam zawiłości Fabularnych całego tego Uniwersum Heroes A jeśli coś tam kojarzę to bardzo ogólnie I nie jest to wszystko powiązane w mojej głowie Aż tak bardzo ze sobą Wiadomo, że będzie SSJ Blue kontra SSJ 4, czyli na pewno to co teraz słyszycie nie jest niczym oryginalnym i nie ma tutaj odkrywczych wieści, których byście zapewne już nie przeczytali tu czy tam, czy nie słyszeli w innych miejscach. Jednak czy to będzie jedynie ciekawostka, czy taki krok na poważnie w stronę jakichś spin-offów z prawdziwego zdarzenia, Chyba będziemy zmierzać powoli do końca. Cóż bym tu jeszcze mógł powiedzieć, to że te podcasty są takimi trzema próbnymi, które wrzuciłem no, na sprawdzenie jak to w ogóle działa, jak się fida wypala, jeśli chce się mieć strumień podcastów, na pewno będę jeszcze się w to bawił, na razie macie gdzieś tam fida na pewno w opisie, jeśli to oglądacie z poziomu YouTube'a, sobie na jakiegoś tam podcastowego łapacza, czy miejsce, aplikacji, gdzie się to wszystko skupia, Możecie to wrzucić, na razie nie przesyłałem jeszcze tego linku do iTunesa. Nie wiem jak to będzie kontynuowane z mojej strony. To jest trzeci, a w gruncie rzeczy piąty, bo jest jeszcze poboczna seria Focus. Jak mówię, na razie się bawię, nie jest to wszystko wiążące. Co tam jeszcze mam do zrobienia? Kilka filmów, które kiedyś zacząłem, miałem dokończyć pewne wątki, więc to zrobię, wrzucę to w przyszłości. Ale co do podcastów, jak będę miał czas, to będę nagrywał, chociaż jak mówię, Widzicie jaka jest tego częstotliwość Sam tego nie jestem w stanie przewidzieć Ale zapewne teraz zrobię sobie jeszcze dłuższą przerwę niż do tej pory Szczególnie jeśli chodzi o podcastowanie w tematach Dragon Ballowych Tak, na razie się na to zanosi I cóż, podsumuję to tymi oto słowami I już tutaj mówię Do usłyszenia, jak nie tu, to w innych miejscach Na razie więcej mi się nie chce, może mi się kiedyś by nie chciało ale to takie wa ważniejsze co pamiętałem i żegnam się z wami już dewos.